Chciałbym być w stanie oddychać tak, żeby mnie nie słyszeli. Nasz temat dziś rano brzmi świętość. I chcemy dokonać proklamacji, która jest odpowiednia tutaj. Pierwszy list to piąty rozdział, werset 23 i 24. Uh, I jak rozumiecie, my to czynimy osobistym Nie wiem już ile razy, to jest niezliczona ilość razy, kiedy Ruth i ja uczyniliśmy tą proklamację Myślę, że więcej niż tysiąc razy więc poproszę Klausa, żeby przeczytał to po niemiecku najpierw. Er aber der Gottes Friedens, heilige uns durch und durch und bewahre unseren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der uns ruft; er wird auch tun. Więc teraz my to zrobimy po angielsku. Teraz niech sam Bóg pokoju zupełnie nas poświęci i niech cały nasz duch, dusza i ciało będą zachowane bez nagany na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Drugi werset pominąłem. Ten, który nas powołuje, jest wierny. On także tego dokona. Amen. Te dwie książki są tutaj dostępne w języku niemieckim i angielskim. Te proklamacje są w tych książkach dla Was dostępne. Jeżeli chcecie, możecie je nabyć tam w księgarni. Także nasz brat z Niemiec Harold Eckhart poprosił mnie, abym powiedział, że są dwie kasety w języku niemieckim dostępne z moim nauczaniem na temat mocy proklamacji. Now we're going to talk about holiness. Więc teraz będziemy mówić o świętości, co jest bardzo trudnym tematem. I nasza naturalna reakcja jest niewłaściwa. Kiedy mówimy o świętości, myślimy o zestawie zasad. Rzeczy, które musimy robić i których nie wolno nam robić. To jest fałszywy obraz chrześcijańskiej świętości. Have this Wierzę, znajduję, że wielu ludzi, którzy siebie określają jako zbawionych mają taką postawę że świętość jest pewnym rodzajem drogiej opcji, wyboru to jest tak jakbyś kupował samochód i jeżeli chcesz zapłacić troszkę więcej możesz mieć na przykład elektrycznie otwierane okna i możesz mieć otwarty dach ale pomimo to wszystko jeżeli nawet tego nie masz dalej masz dobry samochód i wielu chrześcijan dzisiaj tak myśli o świętości jako so droga, opcja, wybór, ale And samochód it, i bez yeah, tego to będzie jechał. To, to jest zupełna nieprawda. W pewnym sensie celem zbawienia jest świętość. Chciałbym przeczytać z listu do Hebrajczyków 12 rozdziału. Powoduje problemy mojemu tłumaczowi ponieważ to nie jest zgodne z moim szkicem. Jakkolwiek Hebrajczyków 12 i werset 14 Dołówcie do pokoju ze wszystkimi ludźmi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana więc bez świętości nikt nie ujrzy Pana to nie jest wybór w rzeczywistości to jest prawdziwy cel zbawienia And then in Matthew chapter five and verse eight, I dalej w Ewangelii Mateusza, rozdział 5, werset 8, we we myślę, że możemy to zacytować, i nie patrząc na to. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą, ale bez świętości nikt nie ujrzy Boga. Więc w pewnym sensie świętość Jest to czystość serca Nie widzimy Boga naszymi fizycznymi oczami Ale widzimy Go naszymi duchowymi oczami Naszym sercem I dalej w pierwszym liście Jana Rozdział 3 Werset 1, 2 i 3, co jest jeszcze jedną naszą proklamacją. Nie, nie, to trochę za długo potrwa. Jest napisane, jak wielką miłością ukochał nas Ojciec, także nas nazwał Dziećmi Bożymi. I stajemy się podobni do Niego, ponieważ Jego znamy. Umiłowany teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło czym będziemy. Ale wiemy, że kiedy on się objawi, będziemy tacy jak on, ponieważ ujrzymy Jego, takim, jakim jest. I bez świętości nie możemy go zobaczyć. I dalej zastosowanie w naszym życiu W wersecie trzecim Tak, każdy, kto w nim tę nadzieję pokłada Uświęca się, jak i On jest święty Więc mówisz, że masz nadzieję zobaczyć Pana Być gotowym spotkać Go, kiedy On przyjdzie ale musimy spojrzeć na swoje życie. I wtedy powiemy, czy jest dowód tego w Twoim życiu. A jaki jest dowód? Każdy, kto ma w nim tę nadzieję, poświęca się, oczyszcza się, jak on jest święty. Więc osoba, która siebie nie oczyszcza, tak naprawdę nie ma nadziei na zobaczenie Pana. Gdyż to jest znak wszystkich tych, którzy naprawdę mają nadzieję zobaczyć Pana. Teraz chcę spędzić trochę czasu, aby zobrazować Wam, czym jest świętość. Nie mamy żadnego innego wzorca świętości, tylko samego Boga Jeżeli mówimy o mądrości, to wiemy, że Bóg ma wszelką mądrość Ale w innych ludziach nie możemy znaleźć wzorców mądrości Więc jeżeli mówimy o mocy Możemy znaleźć przykłady mocy w innych ludziach. Ale kiedy mówimy o świętości, nie ma innego przykładu. To można znaleźć tylko w samym Panu. To jest unikalna charakterystyka Boga. Mieliśmy wspaniały czas z naszą grupą uwielbiającą i chcę powiedzieć dziękuję Wam i chcę powiedzieć Wam coś, co mam nadzieję, że Wam pomoże są trzy sposoby podejścia do Boga. Przez dziękczynienie, z chwałą i z uwielbianiem. I każda z tych rzeczy odnosi się do różnych aspektów Boga. Dziękujemy Bogu za Jego dobroć, ponieważ jest tak dobry, Tyle dla nas zrobił I w rzeczywistości bycie be, niewdzięcznym to jest bycie nieświętym Ponieważ niewdzięczna osoba jest nieświętą osobą Dalej dziękujemy, chwalimy Boga za Jego wielkość Psalmista mówi, wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały Uwielbianie jest naszą odpowiedzią na Bożą Wielkość, ale uwielbiamy Boga za Jego świętość. I chwała uwielbianie jest naszą odpowiedzią na Świętość Bożą. I zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym, Każde słowo mówiące o fale uwielbianiu opisuje pewną aktywność ciała, na przykład pochylenie głowy pochylenie górnej części ciała wyciągnięcie rąk jest ciekawe, że hebrajskie słowo określające dziękuję jest bezpośrednio związane ze słowem ręka kiedy dziękujemy Bogu, wyciągamy do Niego nasze ręce Także podnosimy nasze ręce Także klękamy Ale ostateczny akt uwielbiania to jest położenie się na twarzy przed Bogiem I bardzo niewielu wielkich mężów Bożych w Biblii Zostało takich, którzy nie skończyli na twarzy przed Panem. W języku angielskim mamy bardzo dobrze znany hymn, Niech aniołowie upadną na twarz. I ja patrzę na ludzi w kościele, którzy to śpiewają. I myślę, że ich postawa jest też, też dobra dla to aniołów, ale nie oczekujcie od, od nas, dobrych, chodzących ludzi do kościoła, abyśmy my kończyli na twarzy. Chciałbym spojrzeć do Izajasza, rozdział 6, werset, werset 1, 1 2 i 3. Gdzie mamy obraz uwielbiania w niebie. Są tam takie je, je, istoty niebiańskie zwane serafinami. Słowo seraf jest bezpośrednio odniesione do słowa spalenie. Więc Serafinowie to so są płonące stworzenia. They are, they are One są płomieniste. płomieniste. So let's look in więc spójrzmy na Izajasza, rozdział 600, 1, 2, Izajasza 6, werset 1, 2 i 3. To jest wizja, którą miał Izajasz tego, co działo się w niebie. Będę to czytał po angielsku, a potem po niemiecku. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełnia świątynię. In dem Jahre, da der König Uzia starb, sah ich den Herrn auf einem hohen und erhabenen Thron sitzen, und seine Säume füllten den Tempel. Jego Orszak stanowiły Seraphim, których każdy miał po sześć Skrzydeł, dwoma zakrywał swoją tarz, feet, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch two. latał. Über ihm standen Seraphim, ein jeder hatte sechs Flügel, mit zweien bedeckte er sein Angesicht, mit zweien bedeckte er seine Füße. I wołał jeden do drugiego i mówili: Święty, święty, święty jest holy, holy Pan zastępu. Pełna jest cała earth, Ziemia chwały Jego. I einer rief dem anderen zu und sprach: „Heilig, heilig, heilig jest der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist seiner Herrlichkeit voll. To jest obraz niebiańskiego uwielbiania. uwielbiania. Bardzo ważne jest zobaczyć, co Serafinowie robili ze swoimi sześcioma skrzydłami. Dwoma zakrywali swoje twarze. Dwoma zakrywali swoje stopy. Co to jest? To jest uwielbianie. To jest postawa w obecności Bożej. A Haltung in der Gegenwart Gottes. A pozostałe dwa skrzydła używały do latania. Z czterema so skrzydłami uwielbiały. Four a, four fly. Fly. a na dwóch latały. Fly fly. One, fly. one usługiwały. Zauważcie in proporcje. Uh, Stellt euch dieses Verhältnis vor. Uwielbianie trwa dwa razy tyle co usługa. Jest dwa razy bardziej ważne aniżeli usługa. Ja osobiście wierzę, że chrześcijańska usługa jest przyjęta tylko wtedy kiedy wynika z uwielbiania. I powinniśmy to poświęcić to, dwa razy to, tyle to, czasu uwielbianiu, aniżeli to poświęcamy służbie. I, do, i dalej i przemówili swoimi ustami. I, i nindar, trzy razy tego samego słowa używali. Święty, święty, Holy, święty. Co jest w niebie najbardziej podkreślone? Świętość Boga. Świętość Boga. Like ja osobiście lubię myśleć o tym jak o jedynym Bogu. Uh, es, so Święty Gotten. jest Ojciec, Święty Heilig jest Syn. I święty Heilig jest Duch. I święty jest Duch. Kiedy coś jest dwa razy powiedziane w Biblii, jest zawsze ważne. Ale kiedy jest powiedziane trzy razy, jest najważniejsze ze wszystkiego. Najważniejsza rzecz, którą musimy wiedzieć o Bogu, to jest Jego świętość. So, więc co oznacza świętość in dla naszego życia? Was in leben? I to jest bardzo trudne w nauczaniu. Sehr zu Ponieważ naturalny umysł niełatwo to przyjmuje. Zawsze powracamy do myślenia o zestawie zasad. Ale tym nie jest świętość. Więc teraz spróbuję Wam powiedzieć, czym ona jest. A to nie jest łatwe. Spójrzmy na drugi list do Koryntian, szósty rozdział. Werset 17. Do rozdziału siódmego wiersza pierwszego. I pamiętajcie, te podziały między rozdziałami, one nie, nie występują w oryginalnym tekście. Wierzą, że one zostały włożone w XVII wieku. W jakimś sensie one przekręcają realne znaczenie tekstu. Te trzy teksty są w różnych rozdziałach, ale one są połączone. Więc ja je będę czytał po angielsku, a Klaus po niemiecku. 17 werset. Tak więc wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. Nie dotykajcie się tego, co jest nieczyste, a ja Was przyjmę. I będę Wam ojcem, a Wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Tak więc, mając te obietnice, umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha. Bożej. Darum ziehet aus ihrer Mitte aus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rühret nichts Unreines an, so will ich euch aufnehmen. Und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtige. Da wir nun diese Verheißungen haben, geliebte, wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes, indem wir Heiligkeit bewähren in der Furcht Gottes. Więc Bóg mówi, jeżeli chcesz, żebym był Twoim ojcem, musisz się oddzielić od wszystkiego, co jest nieczyste. I odstąpić, wyjść z pomiędzy niewierzących. Niektórzy ludzie ten tekst używają, żeby rozdzielać chrześcijan. Ale tego Paweł nie mówi. On mówi o bałwochwalcach. Niechrześcijanach I mówi, musicie się od nich oddzielić Musicie wyjść, aby wyjść na Boga I dalej Paweł mówi, jest to odpowiedź, której Bóg od nas oczekuje Ponieważ Bóg dał nam te obietnice Obywała nam our Oczyśćmy się, to jest coś, co my musimy zrobić od wszelkiej zmazy ciała i ducha. Myślę, że łatwo możemy zrozumieć, czym jest zmaza ciała, myślimy o takich rzeczach jak niemoralność, pijaństwo ciwość e, ale czym jest brud z maza ducha zasugeruję wam dwie rzeczy po pierwsze myślę pycha to jest duchowym problemem niecielesnym, jest jest największą barierą między człowiekiem a Bogiem i dalej myślę, że nieczystością duchową jest wszystko okultystyczne. Jest to, bowiem forma błogosławstwa. I myślę, że wielu, wielu chrześcijan musi to poważnie wziąć Jeżeli chcesz być przyjęty przez Boga jako przez swego Ojca Musisz oddzielić się od wszystkiego, co jest okultystyczne. A w dzisiejszym świecie to jest bardzo trudne, ponieważ jesteśmy otoczeni przez okultyzm Dzisiaj większość zabawek dla dzieci, które kupujesz, to jest okultyzm. Oparty na okultystycznym nauczaniu. Jeżeli kochasz swoje dzieci, nie wystawisz ich na to. I Ruth, Ruth i ja widzieliśmy wiele dzieci, które stały się nieszczęśliwe i niezdyscyplinowane, ponieważ zostały otwarte otwarto im drogę do okultystycznych zabawek. Jeżeli dzisiaj przeczytasz gazetę, prawie każda gazeta zawiera horoskop. Jeżeli zaczniesz to czytać, brudzisz swojego ducha. To jest zabronione. Pod prawem Mojżesza byłbyś uśmiercony Tak Bóg myśli o wróżeniu A Niemcy to jest kraj pełen wróżenia Jest powiedziane, że na jednego chrześcijańskiego biznesmena Który konsultuje się z chrześcijańskim kaznodzieją Fara. Sześciu konsultuje się z wróżkami. Parę lat temu Ruth i ja byliśmy w Norwegii. A ja kocham ludzi ze Skandynawii. Moja pierwsza żona była z Danii. Ale w Norwegii widzieliśmy wszędzie jedno słowo. Troll. To znaczy czarownik, czarownik. To jest prawie narodowy kult, kultura dzisiaj w Norwegii. Ja pierwszy raz pojechałem do Norwegii w 1947 roku. 47 in Norwegen to, jest, to był kompletnie inny kraj. Coś weszło i bierze etwas, e, autorytet inny. nawet nad chrześcijanami w Norwegii. Musimy się od tego wszystkiego oddzielić. Musimy oczyścić tego nasze umysły i dalej jest napisane musimy dopełnić świętobliwości strachu przed Bogiem w wielu miejscach jest dzisiaj bardzo mało nauczania o bojaźni Bożej ale nie ma świętości bez bojaźni Bożej jeżeli chcesz If dla siebie interesujące to studium, studium to z Pisma weź dobrą konkordancję uh, przejdź przez nią and i zobacz co biblia, biblia, biblia, biblia mówi o strachu przed Panem i myślę, że są więcej błędów do strachu przed Panem, niż do jakiegoś innych aspectu i ja myślę, że jest więcej błogosławieństw połączonych z wojaźnią pańską niż z jakimkolwiek aspektem naszego zachowania. I jednym z nich jest długie życie. W rzeczywistości słowo życie bezpośrednio jest odniesione w Biblii do bojaźni pańskiej. So Więc jeżeli mamy praktykować świętość, praktykować, to musi być w bojaźni pańskiej. Teraz zrobię parę innych stwierdzeń Doch na temat świętości. W liście do Galatian 6, werset 14. Paweł mówi, biada mi, żebyś się lubił Paulus, czymkolwiek innym Oprócz krzyża to Jezusa to Chrystusa to Przez który ja zostałem ukrzyżowany dla Chrystus, świata I świat dla mnie Więc przez krzyż Jezusa to zostaliśmy to, zupełnie oddzieleni od świata Getrened. Pomiędzy światem a nami i stoi, stoi krzyż Teraz, co Biblia ma na myśli, Bo kiedy mówi my, o świecie? Ja bym zasugerował, że to oznacza to oznacza wszystkie istoty ludzkie, które nie są pod panowaniem Jezusa Chrystusa. Bóg ma jednego wyznaczonego rządcę. Jego imię brzmi Jezus i wszyscy, którzy poddają się Bogu, muszą się poddać Jezusowi. I wszyscy, którzy i wszyscy, którzy nie są poddani Jezusowi, są zbuntowanym Królestwem. Mogą być bardzo szacownymi ludźmi, mogą być intelektualistami, mogą być bardzo religijni, ale są buntownikami. I są częścią tego, co nazywamy systemem światowym. Jest to system, który jest w buncie przeciwko Bogu. I my nie możemy być częścią tego systemu. Jeżeli myślicie, że religijni ludzie nie są częścią tego świata, spróbujcie tylko jedną rzecz. Powiedzcie im, że muszą zupełnie poddać się pod panowanie Jezusa i zobaczyć, jak, jak zareagują. Wtedy zobaczysz bunt. Und dann du sehen, was rebellion very respectable rebellion, bardzo szacowny bunt rebellion, very religious rebellion, Bardzo religijny bunt total Ale kompletny bunt total To jest Und duch tego jest świata It's a in the of God. To jest bunt, jest bunt przeciwko Sprawiedliwemu rządowi Bożemu więc w tym nie możemy mieć żadnego udziału. Zasugeruję Wam jeden główny sposób, w jaki to może dokonać inwazji na Wasze życie. Poprzez telewizję. Teraz ja nie mówię, nie kupuj telewizora. Nie, nie mówię, nigdy nie tutaj telewizora. Ale pamiętaj tylko, większość tego, co wchodzi tym kanałem, to jest duch tego świata. Jest jeden sposób, jak Kościół byłby radykalnie zmieniony. Gdybyśmy tylko dwie rzeczy zamienili miejscami: czas spędzony przed telewizorem i czas spędzony przed otwartą Biblią. Jeżeli byśmy spędzili tyle samo czasu z Biblią, ile spędzamy przed telewizorem, bylibyśmy zupełnie innymi ludźmi Ja nie mówię say. nimi telewizora But say, ale mówię ostrożnie wstrzyń, aby jest, nie zatruć twojego życia that eigenes leben nicht And i twojego home. domu And deine Familie dazu. About 40 około 40 lat temu poważni chrześcijanie nie, właściwie nie, nie chodziliby, chodziliby do kina, kina. And they would call them Nazywaliby, że to jest światowe. Ja wiem jak to jest, ponieważ to przeżyłem. Ale dziwna rzecz jest taka. Dzisiaj ludzie biorą do swojego domu filmy, na które nigdy nie poszliby do kina. It's wrong to go to the movie, it's Jeżeli jest to źle iść, kino, iść do kina, chodzić do kina, ileż to, Ile jest to gorzej jest to mieć to kino w domu. Ja mówię, ja nie czynię żadnych zasad, ale musisz po prostu zdecydować, czego chcesz. Czy chcesz Ducha Bożego? Albo chcesz ducha tego świata, ale one się nie zmieszają. Podobnie jak olej i woda nie zmiesza się. Nie możesz ich pomieszać. Duch Święty jest bardzo selektywny. On nie będzie szanował niczego, co deshonoruje Jezusa. Jeżeli chcesz, aby Duch Święty spoczął na Twoim życiu, ciągle czci Jezusa w wszystkich słowach i czynach Wszystkimi słowami i czynami I Ty wtedy nie musisz bardzo wzywać Ducha Świętego On tam będzie już Musimy kontynuować Let's turn to first John, chapter two. Odwróćmy na drugim liście Jana, rozdział drugi Przepraszam, pierwszy liście Jana, rozdział drugim Czekałem, aby to powiedzieć, ale po prostu pamiętam To jest czysto osobiste Nie mówię, że każdy musi zrobić to, co ja zrobiłem But for many years I was a student and a teacher of philosophy. ale przez wiele lat byłem studentem i nauczycielem filozofii. I mój szczególny temat to była filozofia Platona and forms of różne formy filozofii. And after I, was saved, I still had all the works of Plato in my library. I po na tym, jak rytu, byłem zbawiony, wciąż jeszcze miałem wszystkie dzieła Platona w mojej bibliotece. A potem Pan wprowadził mnie do służby uwalniania ludzi z demonów. I zacząłem sprawdzać, jak ludzie otwierają się na demony. I jednym sposobem jest moja biblioteka. Moja pierwsza żona była z Danii. Ja zwykle tak mówię, nie wiem, czy to jest y, w dalszym ciągu teraz prawdą, ale ja zwykle mówię, że Duńczycy są najbardziej y, wymownymi ludźmi w Europie. A moja żona najbardziej jasno się wyrażała z wszystkich dończyków. i życie z nią było rodzajem testów na wiele sposobów, ponieważ ona zawsze mówiła dokładnie to, co myślała. Krótce po ślubie powiedziała to. She said the British are a nation of politicians. Powiedziała Brytyjczycy, to I jest Britain naród polityków. Really Nigdy nie say. wiesz, do czy oni niemal, naprawdę myślą to, uh, co mówią. Uh, meinen, uh, I have, I, have I to na długi I czas must, uh, mi zostało ale to, co ja rozumiem teraz, musiałem pozbyć się Platona. Nie mam już teraz dzisiaj ani jednej książki Platona w bibliotece. A dla wielu ludzi Platon jest bardzo szacowny. Oni go bardzo lubią, jest intelektual, intelektualistą. A dlaczego on jest zły? Ponieważ był głęboko w okultyzmie. A ja nie chcę mieć w moim Kutystycznego? Kuulty jest finden, Nasza zasada jest taka Nie chcemy mieć w naszym domu niczego, co deshonoruje Pana Jezusa Chrystusa Ani książki, ani obrazu, ani niczego innego Jezus jest Panem naszej rodziny I we wszystkim, co robimy, chcemy Jemu oddawać chwałę więc widzisz, to nie jest negatywna zasada, to jest pozytywna zasada. Żyj dla chwały Jezusa. Niech wszystko, co czynisz, dzieje się dla jego chwały. Powiesz mi, bracie, prince, czy to jest w Biblii? Bardzo definitywnie jest. To jest jedna z naszych proklamacji. W ten sposób tego nie zrobimy, ale w liście do Kolosan rozdział 3, werset 17. Kolosan 3, 17. Kolosan 3, 17. Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czynicie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Wszystko, co robicie lub mówicie, czyńcie w imieniu Pana Jezusa i oddajcie him. przez Niego chwałę God Bogu. In 10, I mi się do Koryntian, rozdział 10. I think it's verse 31, but let's Myślę, że to jest werset 31, 31, ale nie jestem pewny. Wersja 31, miałem rację. 1 Korinthians 10, 31. Eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Oder oder so Czyjecie, czy pijecie, czy cokolwiek Czynicie wszystko, czynicie na chwałę Bożą Ludzie do to mnie przychodzą that, często i mówią tak O czymś, co uh, oni robią Bracie Prince, czy to jest dobrze, że ja jako chrześcijanin czynię to? A ja mówię, zadaj sobie takie pytanie Czy to czynisz dla chwałę Bożą? Czy ty to czynisz w imieniu Jezusa? I dziękujesz przez Niego Bogu Ojcu? Jeżeli na to odpowiedź brzmi tak w porządku ale jeżeli odpowiedź brzmi nie puszczalnie nie powinieneś tego robić życie chrześcijańskie to nie jest bycie religijnym to bycie zupełnie poddanym Panu Jezusowi Chrystusowi czasami to Ciebie bardzo odróżni od innych ludzi i to włącznie z różnymi ludźmi chodzącymi do kościoła Chcę podkreślić pozytywną stronę Jakkolwiek jest też negatywna strona I w liście do Kolosa, drugi rozdział Werset 20 do 23. I w tym miejscu jest to już bardzo trudno przekazać. Pracuję nad tym tematem przypuszczalnie 30 do 40 lat. Ale kiedykolwiek zaczynam tego nauczać, widzę, jak twarze ludzi są bezwycięte. Razu. I wtedy mo mogę powiedzieć, Boże, pomóż mi. Kiedy czytamy w do Kolosan, rozdział 2, werset 20 do 23, jeśli wtedy z Chrystusem umarliście dla żywiału świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niższe jest przez samo, samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, poniżaniu samego siebie w omarpianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Jeśli mit Kristus, tej natur męschna wędką abgestorben seid, warum lasst ihr euch, als lebtet ihr noch in der Welt, Satzungen vorschreiben? Du sollst nicht anfassen, noch kosten, noch berühren, was doch alles zur Vernichtung durch den Verbrauch bestimmt ist, nach den Geboten und Lehren der Menschen, was zwar den Ruf der Weisheit hat in selbst erwähltem Gottesdienst und demut und schonungsloser Härte gegen den Leib, aber nicht in irgendeiner wertvollen Sache, sondern nur in Hinsicht auf die Sättigung des Fleisches. Trochę dalej w rozdziale ein wenig weiter in Kapitel 3, i werset in Vers 3, Paweł mówi umarliście bowiem a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu widzicie jesteśmy zidentyfikowani z Chrystusem w Jego śmierci, pogrzebie i zmartwychwstanie więc kiedy On umarł my umarliśmy i my nie żyjemy teraz w tym my obecnym świecie. Nasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem Bogu. I powracając teraz do rozdziału drugiego. Paul says, Paweł mówi, jeżeli umarliście dla tego obecnego świata, dlaczego się zachowujecie tak, jakbyście wciąż w nim, nim so, żyli? So, im im tak? Dlaczego poddajecie się różnym religijnym, warum religijnym warum prawom? prawom? Nie dotykaj Don't tego, tego nie, nie jest, Sam nie idź, Widzicie, to, jest, to są myśli większości ludzi na temat świętości. Powiedziałbym, szczególnie we wschodniej Europie. Każda grupa ma swój własny zestaw negatywnych zasad. I widzą świętość jako stałe trzymanie się tych zasad. Paweł mówi, to jest strata czasu Dlaczego w ogóle wchodzicie w to wszystko? Mówię wam, ja to mówię z doświadczenia Ja zostałem zbawiony w ruchu zielonych świątkowym Byłem takim ignorantem, że nie wiedziałem, że są jeszcze inni ludzie Ja dziękuję Bogu za pięćdziesiątnicę Ale mówię, Wam, to są jedni z najbardziej legalistycznych ludzi na świecie. I ja chodziłem w tych wszystkich zasadach. Wiedziałem dokładnie o prawdzie, którą Paweł przedstawia. To nie pomaga w rozprawieniu się z, z porządliwością ciała. Mit den des A tym, im, im więcej skupiasz się, aby czegoś nie robić tym większą moc to ma nad tobą nie wolno pożądać nie możesz mieć złych pragnień seksualnych im więcej na tym się skupiasz tym więcej mocy ma to nad tobą Spójrzmy na doświadczenie Pawła. List do Rzymian, siódmy rozdział. Werset 7 do 11. Myślę, że powinienem przeczytać to w całości, a potem w języku niemieckim. Myślę że rozdział 7 listu do Rzymian jest jednym z najtrudniejszych rozdziałów Biblii do interpretacji. Ale jeżeli go ominiesz, ominiesz pewien proces Boży. Ja kiedyś mówiłem w czasach, kiedy ludzie zaparzali kawę, List do Rzymian to jest taki czajnik, ale ta skończona kawa, zaparzona, to jest rozdział ósmy. To jest życie w Duchu Świętym. Ale tam się nie możesz dostać, jeżeli najpierw nie będzie tego zaparzenia. I tym te, ten, ten, ten zap urządzeniem do zaparzania jest rozdział 3, 4, 5, 6 i 7 nie możesz rozdziału siódmego zrozumieć, jeżeli nie przeczytałeś rozdziału 6, Ale jeżeli nie przeczytasz rozdziału siódmego, nie możesz żyć w rozdziale ósmym. I esencją tego, co jest napisane w rozdziale siódmym, jest to, czego prawo nie może dla ciebie zrobić. Aż nie skończy się siódmy rozdział, nie, nie dojdziesz do końca? Nie możesz żyć według rozdziału ósmego. Bo, ponieważ y, rozdział 8 zaczyna się od słowa przeto i w innych językach to nie jest tłumaczone ale ja mówię ludziom kiedy jest napisane przeto w Biblii musisz się dowiedzieć co to jest przeto i przeto w rozdziale 8 listu do Rzymian werset pierwszy jest ponieważ był rozdział 7 i pierwsze stwierdzenie jest, nie ma żadnego potępienia, ale jeżeli nie uciekłeś pod prawa, zawsze jesteś pod potępieniem. I mnóstwo ludzi myśli, że bycie religijnym to jest bycie pod potępieniem. To jest najwyższa wizja religijna. Religii. Pewnego dnia przyszedł do mnie anglikański y, ksiądz w Anglii ja tam nigdy nie spotkałem Boga. Ja nie mówię, że Boga tam nie było, ale ja Go tam nie spotkałem. Ja mogę powiedzieć, że dzisiaj z Rut chodzę do kościoła anglikańskiego w Jerozolimie i kocham go. I to jest anglikański kościół. Każdej niedzieli rano modlimy się. Mówiliśmy się, panie, my biedne, nieszczęsne stworzenia i mój pogląd na religię, religię był taki, że przez religię ja się stanę takim to właśnie biedakiem, nieszczęśnikiem i wychodziłem z kościoła czując się od troszkę od winny i myślałem, to właśnie religia ma religia uczynić ale po, po chwili zbuntowałem się, się. And I, said, I, and I, so I powiedziałem, że mogę być ofiarą can bez bec bec religii i nie wyglądać tak mizernie. Więc to była moja decyzja. So But you see, I, I know Ale widzicie, ja wiem z doświadczenia, że prawo nie że prawo nie czyni tego, co Pan chce, aby było uczynione. Musisz dojść do końca prawa jako sposobu osiągnięcia sprawiedliwości z Bogiem. I Paweł bardzo ostrożnie mówi, nie ma nic złego w zakonie. Problem nie jest w prawie, ale we mnie. In to Jest buntownik wewnątrz mnie. Kiedy I jestem skonfrontowany przez prawo, wiecie co się dzieje? Weißt, to, was ono pobudza the, tego rebel. buntownika. Den, uh, so like Więc chciałbym przeczytać też słowa z listu do Rzymian do 7. 7. Od wersetu 7. 7. 7, 7. I do wersetu And 11. Cóż więc powiemy, że zakon to grzech? nigdy. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Wszak i o porządliwości nie wiedziałbym lub o rządzy, gdyby zakon nie mówił, nie pożądaj. I słuchajcie, lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie wszelką porządliwość, złe pragnienia, bo bez zakonu grzech jest martwy. I ja żyłem niegdyś bez zakonu, lecz gdy przyszło przekazanie, grzech ożył, grzech powstał do życia, a ja umarłem. I okazało się, że to przekazanie, które miało mi być ku żywotowi, było ku śmierci. Albowiem grzech, otrzymawszy podnietę przez przekazanie, zwiódł mnie i przez nie mnie zabił. Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Sondern ich lernte die Sünde nur nicht kennen, außer durch das Gesetz. Denn auch von der Begierde wüsste ich nichts, wenn das Gesetz nicht sagte, du sollst nicht begehren. Die Sünde gewann aber einen Anlass durch das Gebot und bewirkte in mir jegliche Begierde. Denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Nun lebte ich einst ohne Kenntnis vom Gesetz. Als jedoch das Gebot kam, lebte die Sünde auf. Ich aber starb, und das Gebot, das zum Leben führen sollte, das gerade gereichte mir zum Tode. Denn als die Sünde durch das Gebot einen Anlass gewonnen hatte, hat sie mich verführt und durch dasselbe getötet. Somit ja, bis elf. So those are amazing words. Więc to ja wierzę, że to musi być osobiste świadectwo Pawła. On mówi, ja poza prawem żyłem. Ale gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem. Paweł był religijnym Żydem. And Ruth and i ja żyjemy wśród Żydów. A Ruth i ja żyjemy między Żydami. I ja wierzę, że to jest bezsprzecznie prawda o Żydach, którzy przychodzą do Jezusa. To nie jest tylko jeden skok, z wyskoczenie pod prawa. Oni są wyzwoleni. A wtedy ich umysł powraca pod prawo. Wiecie, dlaczego jest tylu żydowskich adwokatów, prawników? Ponieważ całe ich pochodzenie jest w zakonie i oni mają bardzo ostre umysły. I Paweł mówi, przyszło przekazanie, a ja umarłem. Dlaczego? Jak to się stało? Ponieważ to jest przykazanie, które jest na zewnątrz i mówi, nie możesz zrobić tego, nie wolno ci robić tego. I ty teraz patrzysz na to przykazanie, które jest na tablicach kamiennych i mówisz, w porządku, tego nie będę robił, tego nie będę robił. Ale problem jest taki, że ja polegam na sobie I ten buntownik we mnie, który umarł Powraca do życia A kiedy buntownik powraca do życia, ja umieram Czy możesz się z tym utożsamić? Mam nadzieję, że mogę wam to przekazać Więc musisz skończyć z osiąganiem sprawiedliwości w, przez przestrzeganie zestawu zasad. W końcu prawo mojej zostało nadane przez Boga. było doskonałe prawo. Jeśli prawo nie zrobić, jeżeli prawo Moje nie mogło tego dokonać, bardzo naiwni jesteśmy, myśląc, że jakieś inne prawo tego dokona. Baptystyczne prawo, Zielonośrodkowe prawo, luterańskie prawo, one w ogóle nie zostały nadane przez Boga. Jeżeli Boże Prawo nie może tego zrobić, to żadne z tych praw też nie może. Musimy być uwolnieni spod prawa. Jeżeli na chwilę spojrzysz jeszcze raz do 7 rozdziału Listu do Rzymian, werset 5 i 6, jest napisane, gdy byliśmy w ciele.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 Jetzt aber sind wir von dem Gesetz frei geworden, da wir dem, worin wir festgehalten wurden, abgestorben sind, sodass wir nun dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten des Buchstabens. Zauważcie Natomiast to jedno stwierdzenie tam. Zostaliśmy Jetzt uwolnieni od prawa. Geworden abyśmy mogli żyć inaczej nie przez zestaw zasad ale przez moc Ducha Świętego więc chcę teraz mówić o alternatywie list do Rzymian 8 rozdział werset 14 bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Więc jaki jest znak dziecka Bożego? Jak ich rozpoznajemy? Przez zasady, które trzymają? M Nie, ponieważ są prowadzeni przez Ducha Świętego I tylko ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Świętego żyją jako synowie Boży Żyją jako synowie Boży Teraz na chwilę zwróćmy się do listu do Galacjan, piąty rozdział werset 16, 17 i 18. Czytajmy od wersetu 16. 16. Mówiąc więc Chodźcie w duchu, a nie będziecie poprażali rządy cielesnej Więc jak uciekamy od porządliwości ciała Nie przez przestrzeganie zestawu zasad Ponieważ zawsze kiedy stajemy uh, w twarz zasadą, która mówi Nie czyń tego I polegamy na naszych możliwościach, aby tego nie robić My ożywiamy buntownika i nie uda nam się tego zrobić. Pamiętacie, co powiedziałem o starej naturze? Wewnątrz każdego potomka Adama jest buntownik i z tym trzeba się rozprawić. Ja wierzę, że głównym celem, dla którego zakon został dany, to było wyeksponowanie tego buntownika. Prawo może go wyeksponować, ale nie rozprawi się z nim. Więc jak uciekamy od porządliwości ciała? Pozytywne jest lekarstwo, nie negatywne. Chodzimy w duchu. Jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego, a kiedy jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego, żyjemy jako synowie Boży. Dalej, Galacjan 5, werset 17, ponieważ ciało porządza przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Nigdy ciało nie będzie posłuszne duchowi. One są w wiecznej opozycji. Jeden jest zupełnie przeciwko drugiemu. I dalej w wersecie 18. Paweł mówi, jeżeli jesteście prowadzeni przez Ducha, nie jesteście pod zakonem. I miałem, w liście do Rzymian szóstym rozdziale jest powiedziane, kto jest prowadzony Duchem Bożym jest Synem Bożym. Więc jeżeli żyjesz jako Syn Boży, nie jesteś pod zakonem, nie osiągasz sprawiedliwości przez przestrzeganie zestawu zasad, jesteś sprawiedliwy, ponieważ Duch Święty w Tobie powoduje, że Ty czynisz właściwe rzeczy. Proste jest to powiedzieć, ale bardzo trudne dla naszych umysłów przechwycić to. To wymaga w naszym życiu kompletnej rewolucji. I to, co musimy przestać, to przestać być religijnym. Ja nie wiem, czy zauważyliście, ale to religijni ludzie spowodowali problemy w życiu Jezusa. I wciąż jest tak samo dzisiaj. Bożym największym problemem jest religia. But he has a way to deliver us. Ale On ma sposób, aby nas uwolnić. Now, realize, Catholic, Teraz ja sobie zdaję sprawę, że jeżeli jesteś katolikiem, katolik. dla Ciebie And słowo religijny oznacza religijny to coś to innego. I ja szanuję tych, których i się nazywa religijnymi pomiędzy katolikami. Ale o tym Ale nie, nie mówię. I'm talking like an ignorant protestant. Mówię tak jak ignorant protestant. Teraz chcę wam podać mały obraz. Healthy, strong, Mamy silnego, inteligentnego, I młodego stupę, człowieka, man, to który skończył uniwersytet, yeah, ma stopień yeah. naukowy, still, co więcej skończył yeah, no, seminarium teologiczne. teologiczne i ma jeszcze jeden stopień naukowy i teraz musi kierować się w swoim życiu w stronę jakiegoś celu i Bóg mu mówi dam Ci dwie drogi wyboru to jest mapa Zupełnie pasuje i pokazuje Ci całą drogę, którą masz iść. Z drugiej strony tu masz osobistego przewodnika, który zna drogę. So which do Więc you want? co wolisz? I ten młody człowiek mówi, the mówi sobie, jestem I przecież sprytny, Lug, Lug. silny, I'm zdrowy, mam degree. dwa stopnie I naukowe, umiem czytać mapę, daj mi mapę. Więc zaczyna Słońce świeci, ptaki śpiewają I mówi w tangu amerykańskim To jest ciasteczko Ale 40 godzin później Jest ciemno Pada deszcz Jest środek puszczy I on nie wie w którą stronę ma iść Jest zupełnie zgubiony i delikatny głos, i głos mówi mu ihm, czy, czy Ci mogę pomóc? Oh, Holy... O Duchu Święty, ja Cię potrzebuję oh, Geist, this... Pomóż mi, jak się z tego hey, bagna wydostać hey, Daj mi rękę, ja Cię poprowadzę Dwa dni później są znowu na drodze. Słońce świeci, ptaki śpiewają. On mówi: Ale byłem głupcem, że tak się tak, tak spanikowałem. Właściwie znalazłem sobie drogę. Ja właściwie nie potrzebuję tego. Odwraca się i już nie ma przewodnika. Więc znowu wyrusza sam i za dwa dni jest w środku bagna. Ale im bardziej próbuje się wydostać, to wpada coraz głębiej. I delikatny głos mu mówi, może teraz mnie potrzebujesz? O, Duchu Święty! Geist, proszę i znowu idą razem. Moje pytanie dla Was jest takie. Jak często musimy przechodzić przez tą samą rzecz? Kiedy się wreszcie nauczymy, że nie możemy tego wykonać bez Duchu Świętego? Jesteśmy zupełnie zależni od Ducha Świętego Nasz własny wysiłek nie dokona tego Prawo tego nie dokona Jedynym sposobem jest Duch Święty Ale to jest bardzo delikatna osoba On się nie wpycha na siłę do naszego życia I musimy dojść do miejsca, gdzie jesteśmy gotowi polegać na nim Wir sind von ihm uns abhängig zu machen. Pozwólcie, że podam Wam jeszcze jeden to obraz świętości. Listo Hebrajczyków, dziewiąt, ósmy rozdział, werset Vers 10. Vers 10. Autor cytuje proroka Jeremiasza i I mówi o Nowym przymierzu które Bóg dla nas zawarł przed Jezusa i tak je opisuje. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni mówi Pan, ja włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je. I będę im Bogiem, a oni będą moim ludem. Den, ich mit dem Hause Israel nach jenen Tagen schließen will, spricht der Herr: Ich will meine Gesetze in ihren Sinn legen und sie ihnen ins Herz schreiben, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Więc jaka jest wyznaczająca się cechą o Zagaprzybirze? Jest taka. Boże prawa nie są wypisane na, na tablicach kamiennych na zewnątrz nas. Nie patrzymy na nie, nie mówimy, to będziemy robić. I zaczynamy polegać na własnych wysiłkach. Boże prawa są zapisane w naszych sercach. A to, co prowadzi nas w naszym sercu, prowadzi nas w, sercu, prowadzi nas w nasze już więcej to nie jest sprawa walki i trzymania się zbioru zasad. To jest sprawa prawa Bożego, który jest w naszych sercach. Teraz jak prawo może być zapisane w naszych sercach? Tylko jedna osoba może to zrobić. Przeczytam drugi do Koryntian, rozdział 3, wers 3, i to jest ostatni fragment. Paweł mówi, Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich, erkannt und gelesen von allen menschen, weil über euch offenbart, dass ihr ein brief christi seid, ausgefertigt durch unseren dienst, geschrieben nicht mit tinte, sondern mit dem geiste des lebendigen gottes. Kto potrafi pisać na naszych serca? Tylko jedna osoba, Duch Święty, więc całe inne głoszenie jest stratą czasu. Chyba, że to Duch Święty mówi przez nas. Możemy mówić ludziom mnóstwo rzeczy, które mają robić, ale jeżeli Duch Święty nie działa, nie dotykamy ich serca. Jesteśmy zupełnie zależni od Ducha Świętego. I chcę Wam wszystkim kaznodzieje powiedzieć, wszelkie głoszenie słowa, które dzieje się bez Ducha Świętego, jest stratą czasu. Więc zapraszmy Ducha Świętego.